Drugi sowiecki podbój Polski, lata 1944-45. O tym w 36. odsłonie cyklu audycji Historia Żywa, poświęconego wielowiekowym relacjom Polski z naszym wschodnim sąsiadem. Od Rusi po Rosję. Przypomnę wydarzenia tego okresu. Polski Komitet Narodowy i Krajowa Rada Narodowa, czyli przymiarki do powołania prosowieckiego rządu w Moskwie. Ponowne wkroczenie Armii Czerwonej na terytorium II Rzeczypospolitej, sowieckie represje wobec uczestników akcji burza Polskiego Państwa Podziemnego, lipcowy manifest powołanego przez Kreml Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, nowego rządu dla Polski i budowanie zrębów państwa w Lublinie pod skrzydłami Stalina. Porozumienie w sprawie polsko-sowieckiej granicy, premier rządu na uchodźstwie Stanisław Mikołajczyk w Moskwie w sierpniu 1944 roku, wstrzymanie ofensywy Armii Sowieckiej na prawym brzegu Wisły i nieudzielenie pomocy Powstaniu Warszawskiemu. Stalinowski PKWN powołał Urząd Bezpieczeństwa i Milicję Obywatelską, narzędzia terroru nowej władzy. W grudniu PKWN zmienił nazwę na Rząd Tymczasowy Rzeczpospolitej Polskiej. W styczniu 1945 roku Armia Czerwona weszła do Warszawy, gdzie w lutym przeniosły się lubelskie władze. W tym samym miesiącu w Jałcie Stalin ostatecznie podporządkował sobie Polskę przy braku sprzeciwu Zachodu. W marcu do Moskwy zostali porwani liderzy stronnictw wiernych polskiemu rządowi w Londynie. W czerwcu odbył się ich proces nazywany procesem 16. Miesiąc po zakończeniu II wojny światowej. Zadaniem powołanego przez rząd Tymczasowy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego było przede wszystkim zwalczanie podziemia niepodległościowego powstałego na ziemiach polskich zajętych przez Sowietów. Historia Żywa Profesor Andrzej Nowak jest gościem programu Pierwszego Polskiego Radia, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Panie profesorze, krótkie stwierdzenie. To będzie opowieść o tym, że historia się powtarza. Znów rozbiór Polski? Tym razem to był jednostronny rozbiór Polski, można powiedzieć. Wszystko zagarniała jedna siła polityczna umiejscowiona na Kremlu. W tym sensie był to raczej powrót do czasów Piotra I, a nie do Katarzyny. Piotr I miał koncepcję, by całą Rzeczpospolitą objąć swoimi wpływami, ale w odróżnieniu od Stalina, oczywiście tych różnic było znacznie więcej, ale próbując szukać jakiejś historycznej analogii, to właśnie nie szukałbym jej w rozbiorach, ale właśnie w polityce protektoratu czy panowania sowieckich, a w XVIII wieku rosyjskich ambasadorów nad całą Rzeczpospolitą. W odróżnieniu jednakże od Piotra Stalin zabrał połowę terytorium II Rzeczpospolitej i wcielił do Związku Sowieckiego. Piotr chciał nieuszczuploną Rzeczpospolitą otoczyć swoimi wpływami i traktować jako bufor i bazę wypadową do dalszych sukcesów imperialnej polityki rosyjskiej w Europie. Oczywiście jest tu wiele nieciągłości i niepodobieństw między polityką imperialnej carskiej Rosji a polityką sowiecką. Ta druga była no jednak znacznie bardziej brutalna, jeszcze bardziej cyniczna niż ta carska. To, co szczególnie ujawnia się w owym okresie, o którym dzisiaj mówimy, a więc 44-45 rok do, do maja czy do czerwca tego roku, to jest żelazna konsekwencja, z jaką Stalin prowadza swój plan zniszczenia suwerenności Polski, dla którego rozbiór, o który pani pyta, czyli podzielenie terytorium Rzeczpospolitej, wcielenie jego wschodniej połowy do Związku Sowieckiego, ponownie jak to miało miejsce w pakcie Ribbentrop-Mołotow, jest tylko częścią i to nie najważniejszą dla Stalina częścią, bo Ważniejszą w pewnym sensie było zainstalowanie w Warszawie, w tym pomniejszonym, przesuniętym na zachód państwie polskim, zainstalowanie rządu własnych marionetek, to znaczy zależnych od Stalina. I cała gra dyplomatyczna, jaka toczy się w 1944 roku i do konferencji jałtańskiej jeszcze można o niej chyba mówić, czyli do progu wiosny 1945 Między Stalinem a Churchillem, bo jako jedynego oponenta miał Churchilla, Roosevelt wturował Stalinowi właściwie we wszystkim. Ta gra toczyła się o to, nie jakie terytoria Stalin przyłączy do Związku Sowieckiego, bo tu Churchill z góry zrezygnował z oporu, rozumiał, że nie ma sił, nie ma argumentów, żeby zatrzymać Armię Czerwoną, zwłaszcza po odrzuceniu przez Amerykanów projektu uderzenia Armii Alianckiej od Bałkanów. To Armia Czerwona zajmie terytorium Polski, a więc no, trudno skutecznie się przeciwstawić tej sile. Ale środkami dyplomatycznymi liczył na to Churchill, jeżeli nakłoni się polityków rządu polskiego w Londynie na czele z premierem Mikołajczykiem do zaakceptowania rozbioru Polski, zaboru tej wschodniej połowy. To może uda się Mikołajczyka i innych ministrów z rządu w Londynie po prostu postawić na czele rządu w Polsce, a to stworzy nadzieję przynajmniej na to, że wybory jakie w Polsce będą przeprowadzone po usunięciu okupacji niemieckiej w tej pomniejszonej Polsce uda się przeprowadzić uczciwie. Nie eliminując całkowicie Polski z obozu państw demokratycznych i otwartych na kontakty z Zachodem. Taka była gra Churchilla. Stalin natomiast chciał mieć jedno i drugie, pół II Rzeczpospolitej przyłączone do Związku Sowieckiego i swoje kreatury w Warszawie. I ten plan realizuje z żelazną konsekwencją. Tak, ofensywa sowiecka niemalże w ekspresowym tempie dociera na teren II Rzeczypospolitej. Polski Komitet Narodowy, Krajowa Rada Narodowa, lipcowe powołanie rządu lubelskiego. To nie był chyba szok dla Zachodu? No, było to oczywiście jakieś zaskoczenie, chociaż Churchill już trochę metody sowieckie poznał. Zresztą od początku je odczytywał trafnie, to znaczy już od momentu, kiedy powstał system sowiecki, stał się jednym z jego najbardziej rozsądnych krytyków. No ale zawiesił tę krytykę ze względu na fakt, że Stalin był mu potrzebny jako sojusznik do pokonania Hitlera. Niemniej samo powołanie KRN-u, czyli Krajowej Rady Narodowej, bardziej konkretnego zalążka nowej sowieckiej władzy dla Polski, było pewnego rodzaju zaskoczeniem, bo no, zostało przeprowadzone z taką chirurgiczną precyzją. Wojska sowieckie przekraczają granicę II Rzeczpospolitej, no, czyli właściwie powinny no, liczyć się teraz z władzą polską w Londynie, z którą jednakże zerwały stosunki, przerwały, jak to formalnie ogłosiła strona sowiecka z chwilą podjęcia starań przez generała Sikorskiego o wyjaśnienie zbrodni katyńskiej. No niemniej, by wyjaśnić sobie sytuację, Stalin od razu powołuje w tym momencie, kiedy Armia Czerwona wkracza na tereny II Rzeczpospolitej ponownie. Na przełomie 1943 i 1944 roku ogłasza powołanie już formalnej władzy dla Polski, Krajowej Rady Narodowej, którą tworzyło kilkunastu działaczy PPR Zarówno niedobitki tych zrzuconych na spadochronach na progu 1942 roku, jak i krajowych działaczy. Ponieważ w rozgrywkach wewnętrznych PPR zamordowany został pierwszy szef PPR-u Marcelino Wodko przez ambitnego kandydata do przewodzenia w tej pierwszej trójce PPR-u Bolesława Mołojca i jego brata Zygmunta Mołojca, Nowy y, pierwszy sekretarz PPR Paweł Finder został później aresztowany z kolei przez Gestapo i tak nieoczekiwanie krajowiec nieobdarzony pełnym zaufaniem Moskwy Władysław Gomułka został szefem PPR-u, ale żeby go kontrolować Stalin nakazał wysłanie do, do PPR-u swojego człowieka, agenta NKWD, agenta służb także wojskowych. Bolesława Bieruta, nie posiadającego żadnego innego programu niż ten, jaki podyktują mu oficerowie prowadzący z Łubianki. I to właśnie Bolesław Bierut zostaje wybrany, w cudzysłowie, czyli nominowany na przewodniczącego KRN, jaki ogłosił swoje istnienie 31 grudnia 1943 roku. To był też rodzaj upodlenia nie tylko Polski przez wskazanie takiej ostatniej już kreatury jak Bolesław Bierut do roli przywódcy nowego ciała politycznego, które ma tą Polską zarządzać, ale to był też rodzaj upokorzenia krajowców z PPR-u. To na razie było mniej ważne, na razie KRN miał wypełnić polityczną stronę projektu zdobycia władzy jaką od strony militarnej miała zapewnić Armia Czerwona i jej postępy na terenach Rzeczpospolitej. Utworzenie formalnie Armii Ludowej 1 stycznia 1944 roku przez KRN było sugestią, że oto nowa, słuszna władza akceptowana przez Kreml ma też słuszną armię przy sobie, nie stojących z bronią u nogi, jak to podkreślała propaganda sowiecka żołnierzy ak wiernych faszystowskiej klice w Londynie, tak brzmiały już wtedy propagandowe sformułowania, tylko właśnie Armia Ludowa i KRN to są teraz dobre, słuszne siły dla rządów nad Polską. Pozostawało tylko przekonać Zachód, by uznał tego rodzaju uzurpację pierwszym chętnym do odegrania roli zagranicznego Żyranta antypolskiej polityki Stalina był Edward Benesz, stale współpracujący ze Stalinem, polityk czeski, który zerwał już wcześniej rozmowy jeszcze z generałem Sikorskim na temat Federacji Środkowoeuropejskiej, Polsko-Czechosłowackiej, no bo został poinformowany przez przedstawicieli Stalina, że Stalin nie życzy sobie żadnych związków międzypaństwowych na obszarze, który on tylko ma kontrolować. Więc Benesz zadziałał jako po prostu agent Stalina, zrywając rozmowy o zbliżeniu polsko-czełosłowackim, o federacji. A teraz, czyli w 1944 roku, jako jeden z pierwszych zaczął występować w roli pośrednika między Stalinem a Mikołajczykiem, by przekonywać go do zaakceptowania warunków Stalina się stało już 10 stycznia 1944 roku i czy oraz Francja de Gola będą wkrótce pierwszymi krajami zewnętrznymi poza Związkiem Sowieckim, które uznają te komunistyczne marionetki w Warszawie. Akcja burza, panie profesorze, akcja Polskiego Państwa Podziemnego miała być swego rodzaju wsparciem dla wkraczającej ponownie na teren II Rzeczpospolitej Armii Czerwonej. Miała być wsparciem na tyłach Armii Niemieckiej. Dramatyczne rozczarowanie Polaków, bo Stalin i ten projekt Polskiego Państwa Podziemnego postanowił zdusić, był przeszkodą? Akcja burza, której szczegóły uzgadniano właśnie jeszcze od czasów Sikorskiego, pierwotnie nie miała obejmować Warszawy, decyzję podjęto później, by objąć nią także Warszawę, miała sens polityczny następujący. Otóż skoro Armia Czerwona wkracza jako główna siła militarna na ziemię II Rzeczpospolitej, to jest to moment, w którym Armia Krajowa, główna siła podziemnej organizacji zbrojnej państwa polskiego, Powinna nie tylko ujawnić się poprzez walkę, pokazać swoje możliwości bojowe, choćby dla celów propagandowych, ale bardzo ważnych. To znaczy pokazać, że ta wierna rządowi polskiemu, legalnemu rządowi polskiemu w Londynie siła zbrojna po prostu bierze udział w walce skuteczny, widoczny, udział w walce z y, wojskami niemieckimi. Ale drugim powodem do wydania tej dyrektywy było przekonanie, że wobec wkraczających wojsk Armii Czerwonej trzeba pokazać także legalne struktury państwa polskiego, które będą wychodziły z podziemia z chwilą wycofywania się wojsk niemieckich i do tego właśnie połączenie tego wysiłku zbrojnego Armii Krajowej i ujawniania się polskich gospodarzy wobec wkraczających wojsk sowieckich jest potrzebne. Pytanie pozostaje otwarte, do dzisiaj jest także przedmiotem sporu. Czy ta decyzja o ujawnieniu się wobec wkraczających wojsk sowieckich i idących w ich taborach służb specjalnych NKWD i smierszu, czyli kontrwywiadu wojskowego sowieckiego, czy była decyzją roztropną, czy raczej samobójczą? Ekspost wiemy, że raczej to drugie, a powtórzę, to cel polityczny, sens polityczny tego wystąpienia wydawał się przejrzysty, i w pewnym sensie wymuszał go znów Stalin. Ogłoszona została Armia Ludowa, skoro jest już KRN, co prawda uznawane na razie tylko przez Stalina, ale to znaczy, że jest jakaś siła, która deklaruje walkę z Niemcami w imieniu Polski. Czy Armia Krajowa ma nie brać otwartego udziału w tej walce, pozostawać w podziemiu ukryta? Stalinowi będzie tym łatwiej wtedy przekonywać Churchilla i Roosevelta, że oni powinni zerwać stosunki z rządem polskim w Londynie, skoro ten... Mało robi dla ugodzenia III Rzeszy swoją armią krajową. Oczywiście wiadomo, że to no, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością wojskową, ile dostarczył bezcennych wiadomości wywiadowczych. Wywiad Armii Krajowej, gdy idzie o V1, zwłaszcza później także V2, ile akcji dywersyjnych przeprowadziły oddziały dywersyjne ak paraliżujących system komunikacji niemieckiej, ale potrzeba było operacji bardziej widocznych. W momencie, kiedy Niemcy się wycofują, to wydawało się oczywiste i to przeważyło zdanie dowództwa i zwierzchników politycznych Armii Krajowej, że trzeba operację burza wykonać. 1 sierpnia 1944 roku wybuchło powstanie warszawskie, kiedy w Lublinie trwało budowanie zrębów państwa polskiego pod skrzydłami Stalina i porozumienie w sprawie polsko-sowieckiej granicy. Armia Czerwona zatrzymała się na prawym brzegu Wisły, nie udzielając pomocy walczącej z Niemcami stolicy. W sierpniu premier Stanisław Mikołajczyk wyjeżdża do Moskwy. W jakim celu? O co walczy? Mikołajczyk starał się przygotować tę wizytę uprzednimi rozmowami z Churchillem, rzecz jasna w Londynie, ale także z Rooseveltem, do którego udał się 5 czerwca 1944 roku by przekonywać go przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, gdzie Roosevelt liczył na kolejną kadencję i liczył się także z głosami wyborców polskiego pochodzenia, szacując przesadnie zapewne trochę ich liczbę na 6 milionów. I na to z kolei stawiał Mikołajczyk, że wobec tego Roosevelt powinien chociaż część argumentów polskich wysłuchać i wesprzeć Mikołajczyka w grze toczącej się jeszcze o przyszłość Polski. Roosevelt obiecywał formalnie wsparcie o zachowanie przy Polsce przynajmniej Lwowa, Drohobycza i Tarnopola i wsparcie dla rozwinięcia działań AK, ale nie zamierzał zrobić absolutnie nic w tej sprawie. Po prostu oszukiwał Mikołajczyka z cynizmem zbliżonym do poziomu Stalina, tak można powiedzieć o polityce Roosevelta. Mikołajczyk nie był do końca tego świadomy. Liczył na to, że ma jednak pewne poparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych i poparcie Churchilla nie do walki o granice, bo tu wiedział, Churchill jasno stawiał sprawę, że nie widzi możliwości zatrzymania tego ruchu Stalina przesuwającego Polskę na zachód, ale poparcie Churchilla dla powrotu rządu polskiego z Londynu do Warszawy w roli pełnoprawnego gospodarza po pokonaniu Niemców. Sytuacja zmieniła się, kiedy wybuchło powstanie 1 sierpnia. Oczywiście wybuchło za zgodą władz politycznych obecnych w kraju, delegata rządu na kraj wobec sytuacji, która no, wydawała się dramatycznie wołać właśnie o takie powstanie. Cóż, Armia Czerwona nie tylko wkraczała na Pragę, ale okrążała Warszawę od południa. Wydawało się, że lada godzina Armia Czerwona będzie na drugim zachodnim brzegu Wisły i Warszawa znajdzie się pod okupacją sowiecką, a więc to jest właśnie moment, żeby pokazać, że Warszawa ma swojego gospodarza. To była jedna strona tej decyzji, druga polegała na stałej presji podległych komunistom ośrodków politycznych i propagandowych. Przypomniała pani redaktor powołanie w Moskwie 21 lipca PKWN-u, czyli Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, który miał odegrać rolę rządu na zajmowanych przez Armię Czerwoną terytoriach na czele z marionetką Edwardem Osóbką-Morawskim, członkiem Promoskiewskiej Grupy Socjalistycznej z Wandą Wasilewską jako inną ozdobą tegoż komitetu, wieloletnim agentem NKWD z degradowanym byłym generałem Michałem Rzymierskim, Stanisławem Radkiewiczem w roli szefa służb. Nie ma sensu wymieniać wszystkich tych nazwisk. W każdym razie niewątpliwie nie reprezentujący nikogo poza rozkazami Stalina komitet wyznaczony do roli odgrywania rządu polskiego. Był już i ogłaszał swoje manifesty, nie tylko ten najbardziej znany, datowany formalnie 22 lipca w Chełmie, ale napisany, zatwierdzony w Moskwie, ale także manifesty i wezwania do walki ludność polską, by wobec wkraczającej Armii Czerwonej jak najszybciej powstać, zademonstrować że Polska walczy przeciwko Niemcom, nie tylko jest wyzwalana przez Armię Czerwoną. Te wezwania powtarzane przez radiostacje Związku Patriotów Polskich z przedmieść Pragi, setki metrów od centrum Warszawy, oczywiście miało swój rezonans, no bo czy można było w tej sytuacji trzymać w ryzach dwadzieścia kilka tysięcy zaprzysiężonych członków Armii Krajowej w Warszawie, ludność Warszawy, która spodziewała się no, lada godzina, wkroczenia Armii Czerwonej, by stali z bronią u nogi, by dalej czekali tylko na przyjście wyzwolicieli, w cudzysłowie czy bez cudzysłowu, jak kto woli. To był moment, kiedy, jak sądzę, większość źródeł potwierdza, że zdecydowana większość żołnierzy AK w Warszawie chciała walki, nie dało się jej zatrzymać. To wszystko razem sprawiło, że powstanie wybuchło. I w momencie, kiedy wybuchło, sytuacja odwróciła się o 180 stopni na niekorzyść Mikołajczyka. Dlatego, że skoro powstanie wybuchło, Armia Czerwona zatrzymała swoją ofensywę, nie zamierzając dalej iść na zachód. Czy było to uzasadnione względami logistycznymi, wojskowymi, czy jednak przede wszystkim decyzją polityczną Stalina. Nad tym również debatują historycy, ale Absolutnie nie da się tutaj wykluczyć decydującego znaczenia politycznej decyzji Stalina. Skoro Armia Czerwona się zatrzymała, no a Niemcy zabrali się wszystkimi siłami do niszczenia Powstania i Warszawy, to kluczowa stała się albo pomoc zbrojna Armii Czerwonej w tym momencie dla powstańców, albo bodaj zgoda sowieckich władz wojskowych na to, żeby pomoc kierowana z znacznie dalszej odległości, z Wielkiej Brytanii, z baz lotnictwa alianckiego we Włoszech, gdzie już alianci, włącznie z polskimi żołnierzami pod Monte Cassino, przecież wyzwalali kolejne tereny, żeby z tych dalszych kierunków zrzuty, samolotów alianckich dla walczących powstańców mogły być częstsze, bo kończyłyby się wylądowaniem tych samolotów na pobliskich lotniskach sowieckich, na terenach zajmowanych przez Armię Czerwoną. Krótko mówiąc, Mikołajczyk musiał wystąpić w roli podwójnego petenta wobec Stalina. Nie tylko takiego, który Chcę upominać się o prawa rządu polskiego w Londynie, ale takiego, który musi, ma obowiązek upominać się o jakąkolwiek formę pomocy dla bohaterskich żołnierzy powstańczej Warszawy, dla samej stolicy. Gościem audycji Historia Żywa w programie pierwszym Polskiego Radia jest profesor Andrzej Nowak. Historia Żywa W grudniu 1944 roku PKWN zmienił nazwę na rząd tymczasowy Rzeczpospolitej Polskiej. Czy to był początek końca rządu polskiego na uchodźstwie? No bo w styczniu 1945 roku Armia Czerwona weszła do Warszawy, gdzie w lutym przeniosły się lubelskie władze. No, sądzę, że ten początek końca to zawsze jest sporo to, gdzie, gdzie takie początki końców rozmaitych można wtyczyć. Ale wydaje mi się, że on wcześniej już ma miejsce. Jak sądzę w głowie Stalina, on pojawił się w roku 20, jak już o tym wspomniałem, a zaczął być realizowany praktycznie od 41 roku. By nie sięgać jednak tak daleko, wskaże inną datę, 22 maja. Przed powołaniem PKWN-u, przed wybuchem powstania w Warszawie, Stalin przyjął na Kremlu delegację Krajowej Rady Narodowej, marionetkowej, podziemnej reprezentacji agentów Stalina na czele z Bierutem. Teraz Stalin sobie zażyczył poznać osobiście osóbkę Morawskiego, Mariana Spychalskiego i właśnie wtedy na tym spotkaniu Stalin wydał polecenie, no bo przecież niczego nie uzgadniał z podległymi sobie ludźmi, że muszą porozumieć się z ekipą ZPP i powołać ten nowy rząd stalinowski dla Polski nazwany PKWN. To był moment ostatecznego sformowania alternatywnej struktury władzy dla Polski. Co najmniej od tego momentu Stalin nie zrezygnuje z utrzymania tej właśnie struktury przez siebie stworzonej w roli nowych gospodarzy, którzy przyjadą na czołgach Armii Czerwonej do Warszawy. Nie będzie w tej Warszawie miejsca dla legalnego rządu polskiego kierującego obroną i walką dyplomatyczną i militarną o miejsce Polski w koalicji antyhitlerowskiej od 1 września nieprzerwanie do roku 1944. Ta tragiczna sytuacja znajduje swoją konkluzję. Dopiero właśnie w momencie, który wskazała pani redaktor, to znaczy w momencie zmiany nazwy przez PKWN na rząd tymczasowy Rzeczpospolitej Polskiej pod przewodnictwem formalnym osóbki Morawskiego, z pierwszym i najważniejszym wicepremierem Władysławem Gomułką. W istocie oczywiście rząd tymczasowy kontynuował działalność PKWN-u, a ten miał już spore osiągnięcia. Choćby dekret wojskowy, karny, wprowadzający zbrodnie stanu, czyli przestępstwa polityczne karane śmiercią. Kary były wymierzane za występowanie przeciwko jedności sojuszniczej państwa polskiego ze Związkiem Sowieckim czy dekret o powołaniu Służby Bezpieczeństwa 7 października 1944 roku, czy powołanie pierwszej Brygady Wojsk Wewnętrznych do pacyfikacji Polaków na czele z sowieckim podpułkownikiem Henrykiem Toruńczykiem ściśle podporządkowanym rozkazom NKWD, czy wcześniejszy jeszcze dekret, szczególnie ważny dekret z 31 sierpnia 1944 roku o karach dla, cytuję, faszystosko-hitlerowskich zbrodniarzy oraz zdrajców narodu polskiego. Czyli chodziło o patriotów, którzy opierają się sowieckiej okupacji. Z tego właśnie dekretu zostanie skazany na śmierć i wyrok zostanie wykonany między innymi jeden z największych bohaterów polskiego podziemia. Generał Emil Fildorf-Nil, wielomiesięczny organizator i szef KDW Komendy Głównej AK. To są tylko przykłady ze znacznie bogatszej powiedziałbym, działalności PKWN-u, która przygotowywała pełną kontrolę Związku Sowieckiego nad ziemiami polskimi zajmowanymi przez Armię Czerwoną. W lutym 1945 roku można by rzec, że w Jałcie Stalin miał już Polskę od dawna w kieszeni. Zatem po co mu było porwanie liderów stronnictw politycznych do Moskwy w dość, powiedziałabym, zaskakujących okolicznościach, a później ich proces nazywany procesem 16, bardzo pokazowy proces. Stalin, jak już o tym wspominałem, Miał swoiste poczucie humoru, a w istocie taką metodę działania oryginalną, polegającą na tym, by swój podbój, kontrolę zaznaczyć jak najjaskrawiej. Tak jak ujawnienie zbrodni katyńskiej stało się okazją do zerwania stosunków z rządem polskim, tak teraz ogłoszenie nowego rządu komunistycznego dla Polski miało być połączone z manifestacyjnym, publicznym procesem rzeczywistych przywódców polskiego państwa podziemnego, reprezentantów sił politycznych, które były najpopularniejsze w Polsce międzywojennej, a tworzących podstawę funkcjonowania rządu na emigracji, a więc Stronnictwa Narodowego, Stronnictwa Ludowego stronnictwa pracy i oczywiście także PPS-u. Te cztery formacje, które składały się na tak zwaną grubą czwórkę tworzącą podstawę rządu w Londynie, a potem delegatury w kraju, uległa częściowej zmianie ta struktura z chwilą, kiedy Mikołajczyk zdecydował się wrócić do kraju, zrezygnować z teki premiera w Londynie, by przyjąć resztkę nadziei na wpływ sytuacji w Polsce wraz z taką, jak później się to okaże, wicepremiera w rządzie polskim, tym organizowanym przez Stalina. Otóż ta właśnie sytuacja była charakterystyczna dla Stalina, że jednocześnie organizuje formalnie teraz rząd nowej, niepodległej Polski na czele z osóbką Morawskim, i porywa przedstawicieli rządu podziemnego polskiego państwa, z wicepremierem rządu w Londynie na czele, z dowódcą Armii Krajowej formalnie rozwiązanej, ale przecież najważniejszym oficerem podziemnej armii, generałem Okulickim. Porywa ich w sposób szczególnie cyniczny, bo zapraszając w imieniu dowództwa Frontu Białoruskiego, to zaproszenie zgłaszał generał NKWD Iwan Sierow, występujący pod pseudonimem, zapraszając do rozmów na temat uzgodnienia Podstawowych możliwości choćby minimalnej współpracy w momencie nowej ofensywy Armii Czerwonej rozpoczętej ponownie w styczniu 1945 roku. Ta oferta do rozmów została wykorzystana wyłącznie po to, żeby schwytać tych, którzy się na nie zgłosili i wysłać do Moskwy i tam zorganizować ich proces w obliczu prasy światowej, by pokazać bezsilność także Zachodu w momencie, kiedy Stalin już zatriumfuje nad Hitlerem, odnieść także triumf nad swoimi zachodnimi partnerami, bo w momencie, kiedy będzie toczył się proces 16, pamiętajmy, to był czerwiec roku 45, nie tylko skończyła się wojna w Europie, ale Stalin jednocześnie przystępował już do ostatniej fazy przekształcenia tymczasowego rządu, po prostu w rząd Polski w Warszawie z nazwy Polski, do którego dokooptowany zostanie Mikołajczyk jako jeden z wicepremierów obok Gomułki, ale który będzie poza Mikołajczykiem i poza bardzo szczątkową reprezentacją osób niezwiązanych z agenturą moskiewską, po prostu narzędziem Stalina. Z jednej strony więc Stalin ogłasza istnienie rządu, który ma być jedynym od tej pory uznawanym przez partnerów zachodnich reprezentantem Polski, a z drugiej strony w procesowym przewodzie charakterystycznym dla stalinowskiego systemu sprawiedliwości, w cudzysłowie oczywiście pojęcie sprawiedliwość trzeba tutaj ująć, skazuje na wieloletnie wyroki więzienia najważniejszych polityków i dowódców polskiego państwa podziemnego. Tymczasem, panie profesorze, zadaniem powołanego przez rząd Tymczasowy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego było właśnie zwalczanie podziemia niepodległościowego, które powstało na ziemiach polskich zajętych przez Sowietów. Jest tu zatem wielokierunkowość działania. No nie tylko oczywiście pałka, przemoc w najbardziej brutalnej formie stosowana poprzez współpracę służb specjalnych, podległych owemu rządowi tymczasowemu, ministrowi Stanisławowi Radkiewiczowi, który zawiadywał tymi służbami, ze służbami sowieckimi z NKWD i pułkami NKWD, które zostały w liczbie kilkunastu skierowane na ziemię polskie, które zajęła Armia Czerwona, by na tyłach Armii Czerwonej dokonywać pacyfikacji, aresztowań. Już w maju 1945 roku na kilkanaście tysięcy można było szacować liczbę aresztowanych, przedstawicieli rozmaitych, stronnic politycznych, organizacji podziemnych, które nowa władza chciała zlikwidować zgodnie z polityką Stalina. Ta polityka przemocy łączyła się jednocześnie z aktami, które miały pozyskać część inteligencji, ludność zajmowanego przez Armię Czerwoną terenu do przekonania, że oto dokonuje się wyzwolenie. Oczywiście wrażenie wyzwolenia musiało i mogło być silne w sytuacji, kiedy kończyła się naprawdę ciemna, naprawdę krwawa noc okupacji niemieckiej. W tym sensie wkraczanie oddziałów Armii Czerwonej, którym towarzyszyły także oddziały z takim spłaszczonym, trochę nieco karykaturalnie wyglądającym orzełkiem piastowskim bez korony, na rogatywkach oddziały tzw. Ludowego Wojska Polskiego, to jednak przez wielu witane one były no, z nadzieją, a w każdym razie z ulgą, że ta nowa władza, aczkolwiek niewybierana przez nas, nie będzie przeprowadzała masowych łapanek, nie będzie obozów koncentracyjnych. Częściowo te nadzieje zostały jak wiadomo rozwiane, bo przecież obozy koncentracyjne, które Armia Czerwona zajmowała, w niemałej części zaczęły funkcjonować dalej, na mniejszą, to prawda, skalę i nie jako obozy zagłady, ale jako obozy, w których traciło życie setki, a w końcu tysiące patriotów polskich teraz pilnowanych przez strażników NKWD albo strażników aparatu bezpieczeństwa Radkiewicza. To były te same obozy, które założyli Niemcy. Nie demontowano ich, tylko wykorzystywano nadal. No niemniej właśnie o to chodziło, żeby nie tylko takie wrażenia utrudniające Organizowanie nowej władzy, ale także propagandowa praca przekonywała do akceptacji tej władzy. Jak mawia pewne powiedzenie bardzo często przytaczane przez polityków, Trudno się siedzi na bagnetach, więc trudno jest oprzeć władzę tylko i wyłącznie na przemocy. Na krótką metę jest to możliwe, na dłuższą metę potrzebne jest pozyskanie szerokich warstw społeczeństwa, zwłaszcza jego elit, do współpracy. Inny termin na słowo współpraca to kolaboracja. Oczywiście Związek Sowiecki miał już wypróbowane techniki, w tym względzie, przypomnijmy, wspominane już nowe widnokręgi, czasopismo służące Stalinowi do skupienia komunistycznych niedobitków, tych których nie zabił sam w procesie likwidacji KPP i poputczyków, agentów w świecie literatury, w świecie kultury. Właśnie odrodzenie, panie profesorze, pismo pod tym symbolicznym tytułem. Tak, myślę, że doskonały przykład dała pani redaktor, bo to jedno z najważniejszych pism w tej nowej fali, która tworzyła się już po 1944 roku na ziemiach polskich. Odrodzenie Kuźnica, spółdzielnia wydawnicza Czytelnik na czele z Jerzym Borejszą, głównym konstruktorem tej propagandowej strony walki o duszę, powiedziałbym, inteligencji polskiej, które miały być przekonywane do tego, że oto dokonuje się teraz... Wspaniały eksperyment budowania nowoczesnej Polski. Owszem, są pewne koszty, ale to jest właśnie cena modernizacji, której jedynym wzorem jest Związek Sowiecki, jedynym słusznym wzorem i nareszcie ta postępowa Polska będzie mogła... Zrealizować swoje odwieczne marzenia, taką snuto legendę, narrację, przyciągając nie tylko środowiska lewicowe, prokomunistyczne do tej opowieści, ale starając się także pozyskać część środowisk katolickich. To jest przecież operacja wykonana z Bolesławem Piaseckim, przed wojną działaczem radykalnej prawicy narodowej ONR Falanga. W czasie wojny także organizatorem odrębnej struktury podziemnej tejże formacji. Aresztowany przez NKWD, zagrożony oczywistym niemal z tego punktu widzenia wyrokiem śmierci. Uratowany został przez towarzyszy z NKWD właśnie jako kandydat do poprowadzenia katolików polskich w słusznym kierunku uznania Moskwy za wzór polityki religijnej i postępu, z którym katolicyzm musi się pogodzić. Także próby rozbijania środowisk inteligenckich, katolickich wzdłuż takiej linii, jaką będą prezentować podzielone tą linią. Z jednej strony Tygodnik Powszechny utworzony w Krakowie w marcu 1945 roku. Oczywiście niezależny od Sowietów i od ich wpływów agenturalnych, ale trzymał się linii umiarkowanej, skupiając się na sprawach kultury, a z drugiej strony znacznie bardziej energiczny, odważny w swoich diagnozach politycznych tygodnik warszawski, który zostanie wkrótce potem zlikwidowany, pozostawiając miejsce tylko dla takiej najłagodniejszej formy kulturalnego kontestowania komunistycznych wzorów osobowych dla Polski. To właśnie także metody, jakie zaczną być stosowane na dużą skalę obok zapełnianych więzień katowni ubeckich, które są coraz częściej w 1945 roku miejscem frontowym walki o przyszłą Polskę, walki, w której jedni mieli w ręku nagany, pejcze, Druty elektryczne, którymi podłączonymi do prądu razili w czasie tortu przesłuchiwanych i przesłuchiwane bohaterki polskiego podziemia, a z drugiej strony byli właśnie bezsilni, niszczeni, pozbawiani możliwości jakiejkolwiek kariery ludzie i to przeciwstawienie miało służyć przekonaniu pozostałych, że nie warto się opierać, że trzeba zaakceptować tę nową Polskę, tę przyszytą przez na jej nową głowę. No właśnie, żeby wszczepić nowy mózg Polsce. Dziś mówimy, panie profesorze, o drugim sowieckim podboju Polski w latach 1944-1945. Tymczasem w historiografii, czy też powszechnie, funkcjonuje zwrot wyzwolenie. Czy trzeba go w stu procentach odrzucić? Trochę chyba zaczęliśmy o tym mówić. By zastanowić się nad nastrojami ludzi, którzy wtedy żyli w Polsce i którzy na pewno, tak jak powiedzieliśmy, to już odczuwali ulgę z chwilą, kiedy wycofywały się czołgi niemieckie, kiedy uciekali spanikowani okupanci, którzy tak bezkarnie deptali polską ziemię, zabijali Polaków na każdym kroku. W tym sensie słowo wyzwolenie na pewno wydaje się adekwatne, ale przecież natychmiast pojawiały się czołgi inne z czerwoną gwiazdą, pojawiały się rządy komisarzy sowieckich. Przecież rozkazy dowódców frontów, pierwszego frontu białoruskiego pod dowództwem Konstantego Rokosowskiego, frontu ukraińskiego pod dowództwem Iwana Koniewa wprowadzały faktycznie swoje wojskowe rządy na terenie Polski. PKWN, a potem rząd tymczasowy akceptował tę pełną samowolę czynnika wojskowego sowieckiego na polskiej ziemi. Sam ten rząd tymczasowy ustalony przez Stalina wzywa kilkanaście łącznie pułków NKWD, by pomógł owemu rządowi utrzymać się u władzy i dławił polskie podziemie niepodległościowe, które tworzy się spontanicznie od stycznia 45 roku. Tego rodzaju proste, nie dające się zakwestionować fakty pozwalają zapytać, czy można tylko ograniczyć się do stwierdzenia wyzwolenie, do tej emocji, która przez chwilę na pewno była silna, rzeczywista. Kończy się koszmar wojny, zaczyna się jakaś rzeczywistość trudna, zupełnie odmienna od tej przedwojennej, niesuwerennego funkcjonowania Polski. Ale nie tylko chodziło o niesuwerenność, chodziło także o... O wciąż jeszcze masowo stosowaną przemoc. Poziom tej przemocy, a raczej jej powszechność była nieco mniejsza niż pod okupacją niemiecką, ale nie zniknęła. Wciąż można było życie stracić wychodząc na ulicę, jeśli naraziło się żołnierzowi zwycięskiej armii. Teraz nie był to Wehrmacht, tylko była armia czerwona. Dochodziło w wielu miejscach do incydentów takich, jeśli można użyć słowa incydent w stosunku do takiej zbrodni jak gwałty na polskich kobietach przez czerwonoarmistów. Gwałty, które pozostawały całkowicie bezkarne, bo w cudzysłowie polskie państwo, jakie zostało stworzone, nie miało żadnego instrumentu, żeby pociągnąć do odpowiedzialności nowych zdobywców. A więc wyzwolenie no, ze znakiem zapytania. Zdobycie władzy. Tytuł powieści, jaką dał Czesław Miłosz, który służył tej władzy zresztą wiernie w tym momencie, czyli w 1945 roku na tym froncie propagandowym, opluwając żołnierzy Armii Krajowej w swoich felietonach stworzonym wtedy właśnie Dzienniku Polskim w Krakowie. Ale potem, kiedy porzucił tę służbę, bardzo trafnie potrafił opisać to właśnie zjawisko zarówno samookłamywania się inteligentów, którzy ulegali presji, wizji nieuchronnego postępu, do którego trzeba się dołączyć, porzucając jakieś reakcyjne mrzonki, jak to określano, ale troszkę bardziej dosłownie opisuje ten element przemocy w innych swoich dziełach i tytuł jego powieści mniej znanej, mniej udanej zresztą literacko zdobycie władzy wydaje mi się tutaj najbardziej adekwatne. Ten proces wyzwalania, rzeczywistego wyzwalania od armii okupacyjnej niemieckiej był jednocześnie procesem zdobywania władzy dla marionetek Stalina, które miały rządzić Polską w imieniu Kremla. Była to audycja Historia Żywa. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl ukośnik 1. Kolejne spotkanie z profesorem Andrzejem Nowakiem za tydzień. Zapraszam serdecznie. Ja także zapraszam. Dorota Truszczak, do usłyszenia.